Z powodzeniem mogę mieć, co podyktuje mi pragnienie Nie, nie mówiąc już o napaleniu, napalenie tego, tak czego nie mam. ma w menu Ja mam na zamówienie mm. i mam to jak w banku, tak jak wave'y mam w Wienie Zewsząd, Zewsząd otacza mnie najbliższe otoczenie Nie jak mam czyściutkie sumienie Gdy. Cztery litery terenówką w terenie Gdy. wożę Mam Gdy. z baldachimem łożę w nim rodzinę, łoże Brzuchem do góry, dzień, który był ponury yes. Jest non-stop koloria kolorowe mury no. no bo ma szafa, w niej winyle garnitury Na specjalną Gdy. okazję zaspakającą Mam świat na wyciągnięcie ręki, dziś padło na Azję Wschodnią, a konkretnie na Tokio. By nie stracić kontaktu, kontaktuję się Nokią. Mam głowę w murach, kiedy wyjrzę przez okno. I w sumie my mnie nie przerasta wyobrażenie. I nie być może lepiej być nie może, tak jak w tym refrenie.